Jesienny wiatr. Berberysem, tarniną kończy się październik i mróz jeszcze nie dotarł do liści i cierni. Niebo jak w marcu ziemia, żałosnej burę. Chmura ziemię udaje, a znów ziemia chmurę. Tylko jedna to pola około stuletnia tysiącami migotań na żółto u kwietnia, ten jesień, ten czas schyłku, zapatrzeń w głąb siebie, i już nic nie rozprasza, tylko wiatr jak grzebień Miota liśćmi zawija, jakby stadem szpaków Zerwie liście czerwone jak gile na krzaku brzus sikorki, szczygły klonów, rubli żołędzie Na końcu sypnie pierwszym śniegowym łabędziem